Scena dziesiąta. Tuńska, Julia Siewiczowa. A to! A to! Niech no że że się uspokoi! Tak... No nie, jak tak dalej pójdzie, to będę musiała jechać w lecie do Karlsbadu. Ja z ciocią pojadę. Obejdzie się. <laughs> o cóż poszło? Zdaje się, że to lokatorka z parteru. Ta co się truła? Hmm, tak, tak. Ta sama. Wyszła ze szpitala. Skandal. Przecież po czymś takim trzymać jej w kamienicy nie mogę. No sama była świadkiem, jak ją wynosili. To była prawie naga. Horrendum. Wymówiłam jej mieszkanie. Tak. O, no to, to się to przeskłada. Nam właśnie podwyższyli. My, my chętnie to mieszkanie weźmiemy. Obejdzie się. Hmm. Ciocia, przecież mogłaby to dla nas zrobić, jako dla krewnych. Za ciężkie czasy, na zbytki. Aha, rozumiem. Ciocia przypuszcza, że nie będziemy płacili. Ja tam nic nie przypuszczam. Tylko wiem, że żyjecie nad stanem. Chodzicie do teatru. No, no, ale to trudno przecież... Renumerujcie pisma. O, to już ciocia daruje, ale... Ja wiem. zawsze pożyczę i wystarcza. Nie pożyczę? To się świat nie zawali, że tam drukowanych bajt nie będę czytała. Przyjmujecie z gorącą kolacją. No to konieczne. No, no, jeżeli konieczne, to się nie skarż, że ci nie wystarcza. No, ale przecież nie możemy żyć, jak... Jak my? Zobaczymy, jak będziecie śpiewać na starość. Ja i Felicjan mamy pod tym względem inne zasady. A mój mąż nie umie oszczędzać, <głos> ja także. No, skoro miałaś takie usposobienie, trzeba było iść za tego aptekarza. Co się o ciebie starał? Namawiałam cię. No, przecież on umarł rok temu na Suchoty. Właśnie, miałabyś kamienicę i byłabyś wdową. Nie ma, ho, ho, ho. Być zabezpieczony to podstawa życia. O, a co do męża, można go sobie urobić, Pensję zabierać, gdy zafasuje, co dzień dwie szóstki na kawę do łapy, a cygara samej kupować, suszyć na piecu. Inaczej taki pan możecie cię zrujnować.